Za górą już czeka tłum, a ty drąż, drąż, drąż, go. bo my czekamy na wielkie bum. Kolejny boom, a może nawet bang, czyli nowy utwór duetu Bob and Karolajna na temat zadany przez słuchaczy. W czwartek w porannym zapraszamy do trójki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzie. Program Trzeci Polskiego Radia, magazyn Ludzie. Wojciech Zawiała, dobry wieczór. Dziś Państwa i moim gościem jest halowy mistrz świata, halowy mistrz Europy w wieloboju lekkoatletycznym. Dziesięciobój, siedmiobój. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Nie wiem, czy w dobrej kolejności wymieniłem te wszystkie funkcje i te sukcesy. E, może powinienem zrobić odwrotnie. Sebastian Chmara jest moim gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. Bo teraz nie wiem, czy bardziej, no może teraz tak, bardziej działacz niż sportowiec, ale tak patrząc już z perspektywy tego długiego czasu, długiego życia, to bardziej sportowiec czy działacz? Wiesz co, trudno to chyba jakoś tak jednoznacznie rozgraniczyć. To w czym czujesz się lepiej? Wiesz co, w sporcie mam wrażenie, że jestem od urodzenia. Właściwie ja, ja pochodzę z rodziny typowo sportowej. Mój tato był lekkoatletą, mój kuzyn Mirosław rekordzistą Polski w skoku Taką też pewnie dla mnie trochę inspiracją wcześniej, jeżeli chodzi o jego, o jego karierę sportową. Rozpoczynałem w ogóle swoją przygodę od kajakarstwa, więc zupełnie gdzieś tam daleko od lekki atletyki i ten sport jest obecny w moim życiu właściwie do dnia dzisiejszego dzisiaj bawię się trochę w triatlon to taka modna historia i tak. właściwie chyba <głos> większość osób mam wrażenie w takim wieku przejściowym zamierza sobie coś udowodnić I albo mężczyźni po 40 czy po 50 już nawet bo jestem po 50 próbują przebiec maraton albo bawią się w triatlon mi udało się zrobić jedno i drugie ale myślę że robię przede wszystkim to dlatego że że po prostu jak się ruszam czuję się lepiej, a lubię mieć wyzwania. Zatem pewnie bardziej, jeżeli miałbym to jednym słowem ocenić, to jednak mimo wszystko czuję się sportowcem. A ten maraton i ten triatlon to przychodzi Ci z łatwością, bo byłeś sportowcem, cały czas jesteś w treningu, od kiedy zakończyłeś karierę? Wiesz ja myślę, że sport przede wszystkim uczy takiej systematyczności, a triatlon czy maraton, no bez systematyczności trudno sobie z tymi dyscyplinami poradzić, no bo jednak mimo wszystko przygotowania do przebiegnięcia maratonu czy pokonania jakiegokolwiek dystansu w triatlonie wymagają jakiejś tam systematycznej pracy. Oczywiście tu nikt nie mówi o... W dwóch treningach dziennie, tak jak to miało miejsce w przypadku moim, jak byłem jeszcze zawodowym sportowcem, ale kilka razy w tygodniu trzeba na, na trening wyjść. Czasami te treningi są dłuższe niż 2-3 godziny, więc po pierwsze trzeba znaleźć czas, trzeba pogodzić trening z pracą zawodową. No i musi się chcieć, no bo, bo faktycznie czasami jest tak, że jesteśmy zmęczeni, a ja jeszcze biorąc pod uwagę pogodę, jaką mieliśmy w tym roku w Polsce, właściwie jak przymroziło w grudniu, to przestało mrozić w marcu, no to trzeba, mam wrażenie, sporo wytrwałości, żeby w takiej pogodzie wyjść na trening i cokolwiek zrobić. Ale mimo wszystko mam takie wrażenie, zresztą jak rozmawiam z kolegami, z tymi, którzy wcześniej również uprawiali sport, lekkoatletykę zwłaszcza, to to mam wrażenie, że, że nam, sportowcom, troszeczkę łatwiej jest mhm. poukładać sobie dzień w taki sposób, żeby w każdym z tych dni, a przynajmniej 5-6 razy w tygodniu trening był obecny. A poza tym twoja konkurencja, którą uprawiałeś, czyli wielobój, pokazuje, że jesteś niezwykle wszechstronny. Wy wszyscy dziesięcioboiści, siedmiobojeści jesteście potężnie wszechstronni, więc taki triatlon to dla was pestka. Wiesz co, paradoksalnie się z tym nie zgodzę, dlatego że wielobój to, to przede wszystkim siła i szybkość, bo większość tych konkurencji, właściwie oprócz tego ostatniego biegu w dziesięcioboju na dystansie 1500 mm -hmm. metrów w hali, z kolei biega się na dystansie 1000 metrów, to właściwie wszystkie inne konkurencje to szybkość i siła, bo to sprinty, bo to rzuty, które... Technika, wymagają... I technika oczywiście, które wymagają siły skoczności, więc ten trening absolutnie był tak, w taki sposób prowadzony, aby te cechy motoryczne były cechami dominującymi. Mhm. Natomiast wytrzymałość to trochę była tak traktowana bardziej trenując i szkoląc głowę, czyli po prostu trzeba było psychicznie sobie poradzić z tym ciężkim dystansem, nie mając tej cechy wytrenowanej, bo z kolei trenowanie wytrzymałości zabija Szybkość zabija, zabija siłę, dlatego nie można było sobie wieloboju na to pozwolić. Po prostu to się nie, nie opłaca. Natomiast y, y, sam triatlon to już wytrzymałość, wydolność organizmów. Więc ja potrzebowałem, nie wiem, tak sobie teraz myślę, roku, może dwóch, takiego, takiej zmiany. Czyli przygotowania się, zaadoptowania się do pracy na mniejszej intensywności. Zdecydowanie mniejszej, ale dłuższej pracy. Trochę nudnej niestety. Ale myślę, że do wszystkiego można się przyzwyczaić. Uwielbiam rower, zwłaszcza jak mam okazję jeździć w miejscach, które są ciekawe, które są ładne. No i jak świeci słońce i nie jest zimno i nie pada deszcz, to wtedy ten trening również potrafi być przyjemny. Wspomniałeś o kajakarstwie, że zaczynałeś od tej dyscypliny. To trochę dziwi, a trochę nie tak naprawdę, bo kiedy patrzy się na wieloboistów lekkoatletycznych, to widzisz, że to są wielkie chłopy, świetnie zbudowani. A kajakarze też. Więc wszystko właściwie się zgadza. Wiesz co, to kajakarstwo to u mnie to był taki zupełnie przypadek, dlatego że, tak jak mówiłem, mój ojciec był lekkoatletą, kuzyn lekkoatletą, rodzinę miałem lekkoatletą, zresztą wuj trenerem, więc naturalnie powinienem wylądować od razu jako zawodnik, który będzie rozwijał się właśnie w tym sporcie. Ale przypadek polegał na tym, że w mojej szkole podstawowej przyszedł pan, który namawiał dzieci do zmiany szkoły, tego, aby rozpocząć właśnie swoją karierę i zostać kajakarzem. Ja w ogóle byłem Kanadyjkarzem, czyli to mm -hmm. klęczałem na jednym kolanie i wiosowałem z jednej bo strony. To jeszcze coś innego. Jeszcze tak? coś innego, ale rozpoczynałem od kajakarstwa. I te treningi, które były proponowane, były bardzo ciekawe, interesujące. Jako młody człowiek uwielbiałem ruch i zmieniłem tę szkoły faktycznie. Od piątej klasy szkoły podstawowej do ósmej, bo wtedy taki był system. Byłem w klasie sportowej i rzeczywiście po tym jak przeszedłem ten pierwszy etap szkolenia i umiałem już nie wypadać z, łód, z łódki kajakowej, no to zaproponowano mi przejście na jedno kolano i zostałem Kanadyjkarzem. I tym Kanadyjkarzem byłem przez trzy lata, bez większych sukcesów w kategorii młodzika. I później jak poszedłem do szkoły średniej, to tam poznałem e, trenera Kazimierza Koszewskiego, który z kolei między innymi przez pewien czas pomagał e, w karierze rekordzisty Polski w trójskoku Zdzisława Hoffmana. I również on znał mojego ojca, mojego kuzyna. Zapytał mnie, a wręcz nawet nakazał mi zmiany sportu, sugerując, i zresztą całkiem słusznie, że w kajakarstwie kariery nie zrobię, a w lekkie jakieś szanse mam. I myślę, że miał rację. Później myślałem sobie, że pewnie gdybym wcześniej spotkał kogoś takiego, gdybym wcześniej zmienił treningi, metodę szkolenia, to może w niektórych konkurencjach poszłoby mi łatwiej. Dlatego, że później już podczas uprawiania lekkiej atletyki myślę, że miałem pewne deficyty, jeżeli chodzi o szybkość. I myślę też, że dlatego tak było, ponieważ kajakarstwo to sport wytrzymałościowy. I w młodym wieku ta cecha właśnie u mnie była kształtowana, a szybkość niejako przez to umierała. Stąd też być może... Gdyby było inaczej, to, to szybciej biegałbym na 100 metrów. A z tą konkurencją, przyznam szczerze, w 10 oboju miałem jakieś tam kłopoty. A co zobaczył w tobie trener Koszewski, skoro widział cię tylko właściwie w kajaku czy w kanadyjce i stwierdził, że będziesz dobrym lekkoatletą i to jeszcze w kilku konkurencjach? Wiesz co, my mieliśmy takie testy do techniku mechanicznego, bo ja kończyłem jako, jako tę pierwszą szkołę po szkole podstawowej techniku mechaniczne. I tam, żeby dostać się do tak zwanej lepszej klasy, to trzeba było zdać testy sprawnościowe. Taki był wtedy pomysł. Zatem zanim zostałem przydzielony do klasy A, B czy C w tymże technikum mechanicznym, musiałem zgłosić się na testy na Stadion Budowlanego Klubu Sportowego w Bydgoszczy. To był stadion żużlowy. Mhm. I tam były proste testy. Bieg na 100 metrów, bieg chyba na 600 metrów, skok w dal i nie wiem dlaczego, ale podbijanie piłki siatkowej górą i dołem na przemian e, liczono ilość tych odbić. Ja w tych testach wypadłem znakomicie, nieźle skoczyłem w dal, e, wtedy miałem 15 lat, tak, bo to po ósmej klasie ma się 15 lat. Mhm. To Doskonale pobiegłem na 600 metrów, nieźle na tle kandydatów którzy się też starali na 100 metrów. No i właściwie zaraz po tych testach Koszewski do mnie podszedł i zapytał się, czy cokolwiek uprawiam. On nie wiedział, że ja że ja byłem, czy jestem kajakarzem. I mówiłem mu o tym tak, na no, Zawiszy trenuję, jestem Kanadyjkarzem. I on zapytał się mnie, dlaczego nie zmienię profesji, skoro w tych testach wypadam całkiem nieźle. No i już właściwie od września, ja przez chyba dwa miesiące pierwsze chodziłem na treningi i kajakowe popołudniami i lekkoatletyczne, to było niesamowicie ciężkie i później już, już będąc w pierwszej klasie technikum mechanicznego zostałem atletą. Ale takim wielobojowym, czy jeszcze na początku Na początku dostałem taką propozycję, że być może któraś z tych konkurencji okaże się wiodącą. W związku z tym rozpoczniemy od takiego treningu wielobojowego. W BKS-ie pracował trener Eugeniusz Czerkowski, który taką grupę wielobojców miał i po chyba pół roku treningu wystartowałem, trochę więcej, chyba w siedmiu miesiącach, wystartowałem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w dziesięcioboju. Nikt mnie naówczas nie znał. I ja tę Olimpiadę Młodzieży wygrałem. I to dość istotnie. Ze sporą przewagą. W konkurencjach, które wymagają czasu, to wtedy pamiętam, to był rzut o szczepem, pchnięcie kulą, bieg przez płotki. Za mało czasu było, żebym się nauczył w tych konkurencjach Jakoś dobrze radzić, ale z kolei w tych naturalnych skoków zwyż, skoków dal, w biegu na 1500 metrów osiągnąłem wyniki zdecydowanie lepsze od, od moich konkurentów. To mhm. sprawiło, że wygrałem tę Olimpiadę Młodzieży, i później już, już poszło. Największe sukcesy miałeś w hali. Mistrz świata, mistrz Europy to jest jakaś Twoja specjalizacja? Była, że halowe zawody? Wiesz, co ja mam. Czy miałem po mniej konkurencji? Nie yy... szło ci w skoku apteczka. Yy, jak? Nie, praktyczka <laughs> była i wszystko szło mi całkiem nieźle. No, no, natomiast gorzej radziłem sobie w rzucie oszczepem. Mm -hmm. Wydaje się, że to jest prosta konkurencja, no nie, natomiast no nie, ona nie, nie, jest nie. bardzo skomplikowana. Jeżeli nie masz zdolności, predyspozycji, jeżeli od małego ktoś cię dobrze nie nauczy, to. To to jest konkurencja, która sprawia wiele problemów. Nawet patrząc teraz na naszą Adriannę Sułek, która świetnie sobie radzi w pozostałych konkurencjach siedmioboju pań, to w rzucie oszczepem ma ogromne problemy i zresztą wielu było takich wieloboistów, którzy nie mogli tej konkurencji, mówiąc ogólnie, opanować. Mhm. Ja ostatecznie, jak biłem rekord Polski w dziesięcioboju, to to jakoś doprowadziłem ten oszczep. Blisko 60 metra mi latał, ale biorąc pod uwagę moje gabaryty, możliwości to pewnie gdyby od małego gdzieś mnie ktoś ułożył lepiej technicznie, to ten oszczep powinien polecieć no, przynajmniej z 8-10 metrów dalej. Mhm. E, ale hala mi leżała, to prawda. E, zresztą te wyniki, które ja osiągałem naówczas, no, e, pamiętam jak wygrywałem Mistrzostwa Świata w 99 roku. W Mahabashi. tak, to ten wynik, mhm. który tam osiągnąłem, to był trzeci wynik w historii w ogóle siedmioboju halowego, więc to był poziom bardzo wysoki. Teraz on w dalszym ciągu jest chyba 12 czy 13, zatem pomimo tego, że minęło już wiele lat od tego czasu, to, to cały czas ten poziom jest poziomem bardzo wysokim, choć patrząc na to, co ostatnio zrobił Simon Hammer, poprawiając właśnie w hali w Toruniu ten rekord świata, no to widzę, że mocno światu poszedł do przodu. Oczywiście można mówić, że są inne kolce, są inne metody treningowe, ale wciąż... Trzeba w tych siedmiu konkurencjach naprawdę uzyskać doskonałe wyniki, a Hammer z kolei chociażby w skoków w dal czy w biegu płotkarskim zaprezentował się na takim poziomie, że uwaga, byłby bardzo wysoko w rywalizacji indywidualnej, zarówno hmm. w biegu przez płotki, jak i w skoków w dal. No, no właśnie, to jest bardzo fajny aspekt tej rozmowy i w ogóle zastanawiania się nad dziesięciobojem i siedmiobojem, wielobojem w ogóle, lekkoatletycznym. Kiedy robicie swoje wyniki to myślicie o punktach czy o czasach, o metrach i tak dalej? No bo startując w konkretnych konkurencjach, no to macie świadomość, że do tych najlepszych wyników na świecie macie strasznie daleko. Wiesz co, tak jest oczywiście, To może być no deprymujące, bo, nie? W, Wiesz co, chyba nie jest w ogóle i nikt o tym nie myśli, zwłaszcza, że patrząc... macie no, patrz inny cel na pewno. Tak, tak. tak patrząc na, na niektórych wieloboistów teraz, chociażby na Echamera, to on bardzo często rywalizuje indywidualnie w skoku w dalno. Uh -huh. W biegu podkarskim pobiegł szybciej niż nasz Damian Szykier, który, który wcześniej <laughs> był rekordzistą Polski. No, oczywiście Kuba Szymański jest mistrzem świata, więc... Yy, Absolutnie, absolutnie tego porównywać nie można, ale z kolei tak niewielka różnica między dziesięcioboistą a przedstawicielami, którzy tylko specjalizują się w danej konkurencji świadczy o tym, że mhm. no, ten poziom talentu jest ogromny. Mieliśmy wcześniej to Eitona, który był rekordzistą świata też właśnie w hali i na stadionie. On również miał na przykład w biegu na 400 metrów biegał 45-0. W Polsce nie mamy teraz żadnego zawodnika, który tyle biegał, a tylko jeden złamał granicę 45 sekund. To był Tomek Czubak, rekordzista Polski, więc jakby chyba jeden, żebym się nie pomylił tutaj, ale, ale przynajmniej niewielu. Wydaje mi się, że chyba tylko Tomek poniżej 45 sekund pobiegł. To jest tak, że to jest wyśrubowany poziom w ogóle na świecie czy zła wiadomość dla polskich biegaczy? Nie, nie, wyśrubowany poziom na świecie, bo, bo mm -hmm. przecież Damian Szykier biegając 7,50 kilka na dystansie płotkarskim, bez problemu myślę, wszedłby do finału mistrzostw z Europy na tym dystansie. No, na mistrzostwach świata oczywiście trochę trudniej, ale to są wyniki, które, które wielokrotnie dają medal, e, przepraszam, dają finał w konkurencjach indywidualnych. Więc my tu mówimy naprawdę o ścisłej czołówce światowej w konkurencji indywidualnej. Ja też często mówię na antenie telewizji polskiej, komentując lekkoatletykę, że na przykład Eunice Barber czy Karolina Clift to świetnie, Świetne wieloboistki. One swego czasu zdobywały medale na Mistrzostwach Świata Wskoku w Skoków Dal. A co śmieszne, rywalizując między sobą. Jackie Joyner-Kersey wygrywała w Skoku w Dal, świetnie biegała na dystansie podkarskim, też wieloboistka. Nadine Wieser, która dzisiaj rywalizuje z naszą Piją z Krzeszowską, rozpoczynała mm -hmm. swoją karierę od wieloboju. Więc to nie jest tak, że mamy wszystkie konkurencje słabe i będziemy świetnym wieloboistą. Musimy mieć kilka mocnych, żeby w tej rywalizacji odnieść jakiekolwiek sukcesy. Ja przyznam się szczerze, że w Skoku w Dal czy w Skoku Otyczce, startując z naszymi reprezentantami, byłem wysoko w rywalizacji w ramach Mistrzostw Polski, mm -hmm. choć ja byłem bardziej y, y, równym wieloboistą, czyli miałem oczywiście swoje mocne punkty, takie jak skok z wyż, skok tyczce, świetnie skakałem. Skok z, z to chyba 20, tak? 2,17. Tak, Przy wadze 95 kg, więc, no to e, więc pewnie wynik. gdybym z 10 kg odjął sobie i jakoś popracował nad techniką, kto kto wie, może 2,25, <grym> 2,27 udałoby się przeskoczyć, ale to oczywiście hipotetyczne myślenie. Natomiast y, Trzeba mieć kilka rzeczy, rzeczywiście bardzo mocnych stron, żeby, żeby wieloboju się liczyć. Natomiast pytałeś o te punkty. Przyznam się szczerze, że wieloboiści, ja przynajmniej ja, nie znam tabel na pamięć. Ja mniej więcej wiem, ile powinienem skoczyć czy pobiec, żeby na jakimś przyzwoitym poziomie daną konkurencję zakończyć, ale jest bardziej tak, jak mówiłeś wcześniej, czyli myśli się o tym, żeby w danej konkurencji wystartować na określonym poziomie. Oczywiście mm -hmm. najlepiej poprawić rekord życiowy, najlepiej do niego istotnie się zbliżyć, bo to gwarantuje później dobrą zdobycz punktową i ostatecznie na sam koniec dobry wynik. Ten najlepszy twój moment w karierze to jest 99. rok oczywiście. To jest ten złoty medal Mistrzostw Świata Halowych. Ale był też w twojej karierze taki moment, który z pewnością w jakiś sposób na ciebie wpłynął negatywnie. To jest ten doping w 91. roku. Ja wiem, że to nie jest przyjemny temat, ale... Nie, nie. On o tyle jest dziwny, że on nigdy nie był wyjaśniony. Dlatego, że myśmy wtedy nie mieli komisji badania dopingu, która była certyfikowana. I mhm. to była taka sytuacja, że ja byłem poddany badaniom i za jakieś pół roku ktoś do mnie zadzwonił, że coś jest nie w porządku z moją próbką. Miałem przyjechać do komisji. Przyjechałem, żeby otworzyć drugą próbkę. Okazało się, że ta druga próbka już jest otwarta. Później byłem na komisji dyscypliny PEZNA, niejako sugerując, że że te wszystkie procedury no, były nieco, nie do końca, że tak powiem, dopilnowane. Poza tym różnice w tej pierwszej próbce i drugiej były dość istotne. Zresztą to był taki moment, że było kilka takich przypadków, wtedy chyba Tomek Jędrusik, Paweł Rączka. Były sytuacje, w których tychże zawodników posądzono o doping i później... Jakby po jakimś czasie, zresztą tak samo mi skrócono tę, tę dyskwalifikację, Pawłowi Rączce również tę dyskwalifikację cofnięto, bo on poddawał się kilkakrotnie też z tego co pamiętam, bo to było nie wiem z 30 lat temu badaniom jakby to wszystko zostało, zostało wycofane, więc ja w żadnych anach międzynarodowych mówiąc szczerze, nie, nie figuruję jako osoba, mhm. która była za doping skazana, ale fakt, że to był dla mnie bardzo trudny czas, dlatego, że ja miałem wtedy 20 lat. Jak ktoś zadzwonił do mnie i powiedział, że mam z tym problem, to ja stwierdziłem, że to niemożliwe, ponieważ ja nie byłem badany na ostatniej imprezie. A to mówię, nie, nie, to nie na ostatniej, tylko, tylko nie wiem, 7 miesięcy, czy tam 6 miesięcy wcześniej. Jako młody człowiek jeszcze mocno naiwny, nawet nie zdawałem sobie sprawy, w jaki sposób mogę się bronić. Mhm. Wtedy pomógł mi trochę klub. Pamiętam, że jeździliśmy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. To był też dla mnie trudny czas, ponieważ wstępowałem dość młodo w związek małżeński. Urodziła się szybko później moja córka. Zmieniałem uczelnie, więc dużo się w moim życiu wówczas działo. Trochę w tym wszystkim mimo wszystko poruszałem się po, po omacku, ale już właściwie w kolejnym roku, w styczniu, pozwolono mi wystartować, więc tak naprawdę ta kara trwała kilka miesięcy. Mhm. I, i, I gdzieś mam wrażenie, że czasami to się za mną ciągnie, bo, bo gdzieś o tym wszystkim. O tym wszystkim się pisze. Ja też sam rozmawiając w komisji kontroli dopingu pytałem się jak to wyglądało w tamtych czasach. To no, informacja była jasna, że nie było żadnych spójnych metod detekcji wtedy, że no, do tych pomyłek mogło dojść. Natomiast też co dziwne, próbki, które były pobierane, one miały naklejony plaster z numerem próbki. Dzisiaj mhm. to jest tak, że te próbki mają grawerowane numery, no trudno mówić o jakąkolwiek pomyłkę. Ja absolutnie tutaj nie mówię tego, żeby kogokolwiek oskarżać, to, to jest temat trudny. Zawsze sportowiec w takiej sytuacji ma ciężko, dlatego że niezależnie od tego, co powie, to właściwie każdy uzna, że to jest tłumaczenie, a tak naprawdę jest winien, bo sport taki jest i koniec. Natomiast to dla mnie były, tak jak mówisz, bardzo ciężkie czasy. Byłem wtedy szalenie młody, nie miałem żadnego doświadczenia, nie wiedziałem w jaki sposób się bronić. Myślę, że dzisiaj to by wyglądało zupełnie inaczej. Natomiast ten brzydki czas się szybko skończył mi udało się, no e, się nie niego wrócić. Wiesz co, ja, był taki moment, bo tak jak mówiłem, to był dla mnie o tyle trudny czas, że urodziła się moja córka, ja nie miałem pracy, byłem na studiach, niespecjalnie nie wiedziałem, czego mam się złapać, bo będąc sportowcem, no miałem jakieś tam stypendium i, i można było ten koniec z końcem przysłowiowy związać. Moja żona też studiowała, ona wtedy kończyła brawo, więc jakby oboje byliśmy na, na, na takim starcie i i znaleźliśmy się, nosiłam rzeczy wspólnie na rozdrożu. Niemniej jednak ja później podjąłem taką decyzję, że po prostu poszedłem do wojska, bo wtedy był taki system, że jak ktoś był jedynym żywicielem rodziny i poszedł do wojska, to armia płaciła, pamiętam chyba wtedy 540 zł. I te 540 <śmiech> zł... Tak, te 540 zł. o tyle było istotne że myśmy wtedy z żoną dostali taki pokój, mieszkanie na Zawiszy Bydgoszcz, gdzie się przenieśliśmy, to mieszkanie, za nie nie musieliśmy płacić. To był taki pokój z łazienką właściwie. I otrzymywałem ten taki żołd z wojska. W wojsku byłem rok, ale co ciekawe też nie musiałem przerywać studiów, więc to mhm. jakby spowodowało, że, że mogłem pogodzić jedno z drugim. W jednostce byliśmy chyba wtedy sześć tygodni. Popołudniami pozwano nam pójść na, na trening do klubu, więc też ten pobyt w tym wojsku nie wpłynął negatywnie, nie, nie zastopował jakkolwiek mojego treningu i mogłem spokojnie ten trening kontynuować. Później to już było prościej, bo pierwszy wynik dobry w hali, później dobry wynik na stadionie, później pojechałem do Stanów, do Eliduńskiej-Krzesińskiej trenowałem w Eugene, w amerykańskiej grupie wieloboistów. Wtedy w tej grupie była Kelly Blair, to była taka druga wieloboistka po Jackie Joyner-Cersey w Stanach Zjednoczonych z wynikiem jakieś tam 6-600. I to już wtedy poszło z górki. Natomiast mhm. fakt, że tamten czas łatwym nie był. Ale jeszcze zatrzymując się przy tym dopingu, bo powiedziałeś, że dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej i czasami słuchasz tłumaczeń sportowców. No to kiedy są takie sytuacje, wierzysz sportowcom? No bo ale, mieliśmy wiele, ale mieliśmy, mieliśmy wiele takich sytuacji, gdzie okazywało się, że, że sportowcom udało się wybronić i właśnie przez to, że sam tego doświadczyłem, nie traktuję tego zero mhm. Czyli m, m, zakładam i uważam, że tak należy robić, że gdzieś jest przypadek. Sportowcy są dzisiaj traktowani w sposób zero czyli nawet jeżeli przypadkowo dojdzie do sytuacji, nie wiem, mamy zanieczyszczone odżywki, no i jak tutaj Winić zawodnika. Więc no, takie sytuacje dzisiaj są i uważam, że każdy przypadek, czy każdy, a każda tego typu sytuacja to, to oddzielna historia, którą w moim przekonaniu należy dokładnie zbadać. Teraz jesteś prezesem Polskiego Związku Lekki Atletyki. Mam wrażenie, że zostałeś tym prezesem w takim gorszym trochę momencie dla Lekki Atletyki. Trochę mniej tych dobrych wyników niż w poprzednich latach. Na pewno tak. To znaczy myśmy mieli taki apogeum mam wrażenie w roku 2021, mhm. czyli Czyli te słynne po-covidowe igrzyska olimpijskie przesunięte z 2020 roku w Tokio. I tam taki wypadek przy pracy, bo zdobyliśmy 9 medali olimpijskich, czyli historycznie najwięcej. I to był rzeczywiście szczyt taki, biorąc pod uwagę nie ostatnie lata, tylko tylko, tylko, w, ogóle. tylko w ogóle. I absolutnie nie spodziewaliśmy się wtedy takiego sukcesu. Ale mimo wszystko już wówczas, jak pytał mnie ktoś o o sytuację polskiej lekkiej atletyki, to ja mówiłem, że to jest trochę taka zasłona dymna. Te dziewięć medali, one trochę przysłoniły to, co działo się, czy dzieje się wciąż na zapleczu lekkiej atletyki i w ogóle myślę sportu polskiego. Dlatego, że dzisiaj coraz trudniej jest o młodego człowieka, zdolnego młodego człowieka i takiego, który jest gotowy poświęcić swoje życie, czy przynajmniej jego część na uprawianie sportu. I patrząc nawet dzisiaj na młodych ludzi, których mamy w poszczególnych konkurencjach, to widać, że to jest młodzież, która jest mimo wszystko trochę mniej sprawna, trochę mniej zdolna niż ta, którą, zresztą o tym też mówią badania, ta, która, którą mieliśmy w sporcie dekady czy dwie dekady, dwie dekady temu. Myślę, że to jest w ogóle problem całej Europy, że żyjemy troszeczkę wygodniej, Żyjemy mhm. troszeczkę łatwiej i przez to pewne cechy u młodych ludzi zanikają albo są przez taki siedzący tryb życia zabijane. My mamy dzisiaj też kłopot, jeżeli chodzi o średni poziom w poszczególnych konkurencjach. Co więcej, mamy konkurencje techniczne, w których powinniśmy i w których ja myślę mamy wciąż szansę na rywalizację taką globalną. Nie mamy nikogo. My się nie wiem, o trójskoku mężczyzn, mm -hmm. e, b, b, w trójskoku kobiet niewiele się dzieje, w skoku w dal mamy Anię Matuszewicz, e, w skoku w dal e, e, mężczyzn nie mamy prawie nikogo. No ale widzisz, w tym kraju żyje 38 milionów tak. ludzi. I, I to na pewno jest nasz atut. Wiesz co, ja zresztą z, zostając prezesem, sugerowałem, że Moja kadencja to jest praca nad tym, żeby odbudować całe doły lekkiej atletyki. To jest między innymi program Lekkoatletyka dla każdego. To jest program w ogóle postawienia na, na młodych, uzdolnionych zawodników. Bo tak jak mówisz, mamy pomimo tego, że mówimy o tym, że społeczeństwo jest nieco mniej sprawne, to uważam, że między innymi dlatego, że mamy tak duży kraj, że mamy 38 milionów Polaków, to wciąż wśród tych osób, jestem przekonany, mamy wielu o ogromnych predyspozycjach, ogromnych możliwościach. To jest tylko i wyłącznie kwestia dotarcia do takiego talentu, kwestia namówienia, przekonania do tego, że sport jest fajną drogą, ciekawą. Jak to zrobić? Myślę, że należy wrócić do szkół. Szkoła powinna być pierwszym elementem preselekcji i to jest jedyne wyjście. Mam wrażenie, że od kilkunastu lat szukamy rozwiązania. Zresztą współpracując z Ministerstwem Sportu, z wieloma ministrami sportu, wielokrotnie sugerowałem, sygnalizowałem, że to jest jedyna metoda pozyskania, wyłuskania niejako najbardziej zdolnych osób. To na czym w takim razie polegał ten program lekkoatletyka dla każdego? Na tym właśnie, o czym przed chwilą mówiłaś? Wiesz co, to jest prosty program. On ma już 11 lat, 12 lat w tym roku. Finansowany w znacznej części przez, ze sportu powszechnego, z Ministerstwa Sportu i Turystyki. I to jest program, którym przede wszystkim zatrudniamy na ten moment około 700 szkoleniowców. To są trenerzy w większości, którzy łączą swoją karierę trenerską z pracą w szkołach. Mhm. To są nauczyciele wychowania fizycznego, to są w końcu młodzi trenerzy. I poświęcają którzy... się swojemu hobby. Trochę tak, e, chociaż... Bo pieniędzy za to nie dostają. Wiesz większy, co, mamy, prawda? ale tutaj się z tobą zgodzę, że to, co możemy im zapłacić, to są takie stawki hobbystyczne, o, no. może tak to nazwę. To są wynagrodzenia na poziomie tysiąca, 1500 pięciuset złotych, no więc biorąc pod uwagę to jak ten pieniądz w ostatnich kilku latach na wartości stracił, to rzeczywiście nie są to mhm. pieniądze, które są motywatorem do tego typu pracy, więc faktycznie są to ludzie, którzy kochają lekkoatletykę, chcą w lekkiej atletyce być. To jest taki dla niektórych pierwszy krok. Ale co najważniejsze, te zajęcia dla dzieciaków są zajęciami darmowymi. To są grupy od kilkunastu do czasami nawet kilkudziesięciu osób. Zajęcia są prowadzone dwa, trzy, czasami cztery razy w tygodniu. Mamy przygotowane konspekty, więc te zajęcia są prowadzone w jakiś tam określony sposób, które mają... One mają przede wszystkim za zadanie taki ogólny rozwój dziecka, mają przygotować dziecko do dalszego treningu. Większość tych trenerów współpracuje na stałe z klubami, więc tam pewnie otrzymują drugą część swojego wynagrodzenia, plus pewnie etat w szkole mhm. i, i jakoś to się składa. Natomiast, no niestety, to jest praca, która, która trwa cały dzień. Gdzieś widziałem twoją wypowiedź, że na pierwsze efekty takiego działania możemy poczekać 8-12 lat. Kto ma taką cierpliwość? Ale nie ma innego wyjścia. Wiesz co, ja myślę, że my żyjemy dzisiaj w takich czasach, że chcemy mieć wszystko od razu. Że, tak. że Dlatego mówię końcu, o cierpliwości. Ta, każdy efekt, no nie wiem, efekt każdego działania ma być natychmiast. Wszędzie chcemy pójść na skróty. W sporcie trudno pójść na skróty i trzeba przejść przez każdy etap. Myślę, że każda Każde skrócenie pewnego etapu szkolenia w przyszłości będzie niestety skutkowało mniejszą szansą na rozwój. Dlatego tutaj musimy przede wszystkim wykonywać pracę bardzo odpowiedzialną, pracę, która... Po pierwsze, nie zniechęci dziecka do dalszego przychodzenia na treningi. Tutaj trzeba tak kombinować, żeby to były zajęcia ciekawe, interesujące, żeby nie były nudne, żmudne, mhm. żeby dziecko na każdych takich zajęciach wychodziło uśmiechnięte. To nie jest dzisiaj łatwe. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, nie mamy innego wyjścia. Jeżeli marzymy o tym, żeby, żebyśmy w sporcie się liczyli jako, jako kraj, to musimy tę pracę wykonać. Wiesz co, ja mam wrażenie jednak, że mimo wszystko coś się dzieje. No, tegoroczne Halowe Mistrzostwa Świata mnie zaskoczyły bardzo pozytywnie. Mhm. Ktoś mówił mi o tym, że możemy wypaść historycznie najlepiej. Wypadliśmy całkiem nieźle, bo zdobyliśmy cztery medale, mieliśmy mnóstwo miejsc w finałach, byliśmy na drugiej pozycji w klasyfikacji punktowej. To jest dla mnie zaskoczenie. Ja staram się być realistą, nie lubię pompować balonika, nie lubię dyskusji, czy będziemy mieli pięć medali, siedem czy dziewięć, bo, bo oczywiście pomimo tego, że lekkoatetyka jest wymierna i dość prosto mhm. to oszacować na tak. podstawie chociażby sprawdzenia wyników w tabelach, to jednak yy, sport płata chwilę i ten medal trzeba sobie po prostu wywalczyć. Nie jest to niego łatwo. Każdy, kto przyjeżdża na zawody, to przyjeżdża po to, żeby stanąć na podium. Ale też te mistrzostwa pokazały, że Gdzieś idziemy w jakimś, myślę, dobrym kierunku, bo pojawiło się, pojawili się zawodnicy młodzi, którzy moim zdaniem jeszcze znaczną część swojej kariery mają przed sobą. A do tego jeszcze frekwencja na trybunach. Halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu pokazały, że to jest niezwykle popularna dyscyplina. Zresztą memoriał Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim to jest podobna sytuacja. To też jest do wykorzystania, prawda? Wiesz co, to, to pokazuje, że lekkoatletyka wciąż jest sportem interesującym, ciekawym, pomimo tego, że to jest sport telewizyjny. Lekko hmm. ogląda się dobrze w telewizji, bo właściwie kamera może przeskoczyć z jednej areny w drugą, będąc na stadionie czy w hali, no siedzimy w jednym miejscu, więc coś widzimy lepiej, coś gorzej. Ale pomimo tego, jak są wyniki, jak są medale, to są emocje, a takie emocje najlepiej czuć na trybunach. I rzeczywiście, diamentowa liga to już w ogóle potężny sukces, bo przecież powyżej 40 tysięcy kibiców na trybunach to robi wrażenie. Hala Tolińska jest oczywiście nieco mniejsza, ale tam te bilety były wyprzedane szybko, i już tak. dużo przed, przed rozpoczęciem halowych mistrzostw Świata. I to też pokazuje potencjał tego sportu. lekko jest też oglądana właściwie przez cały przekrój społeczny, bo i kobiety, i mężczyźni, i ludzie młodzi, i starsi lekko się interesują. Ale myślę, że wciąż potrzeba sporo pracy, bo tak jak mówiłem, młodzi ludzie dzisiaj mają mnóstwo ofert. Trudno jest dzisiaj przekonać młodego człowieka, żeby, nie wiem, usiadł i od deski od do deski obejrzał transmisję lekkoatletyczną. Jeżeli sam lekkoatletom nie jest, to pewnie mało kto to robi, zwłaszcza, że tak jak mówię, lubimy pójść na skróty. Dzisiaj mamy rolki, mamy wycinki. To powoduje, że jesteśmy w stanie bardzo szybko dowiedzieć się o tym, co się wydarzyło, rezygnując <todgłos》>. z oglądania całej transmisji lekkoatletycznej, która no, oczywiście w moim przekonaniu cała jest zupełnie innym widowiskiem, zupełnie innym wydarzeniem, zupełnie inne emocje się przeżywa. Niemniej jednak trudno też dyskutować z tym, co się w świecie dzieje. Trzeba umieć się w tym odnaleźć i mam wrażenie, że jakoś tam nam to udaje się zrobić. No i to jest dobry moment, żeby porozmawiać teraz o telewizji, <śmiech> bo bardzo trudno sobie teraz już wyobrazić transmisję lekkoatletyczną bez Sebastiana Chmary jako komentatora. Wiesz co, cieszę się, że to mówisz ty, natomiast fakt, że ja już od długiego czasu, bardzo długiego jestem związany z telewizją, mm -hmm. bo właściwie pierwsza raz za mikrofonem usiadłem, to było w roku 1999, uwaga, po Halowych Mistrzostwach Świata w Mabasz i zaprosił mnie Włodzimierz Szaranowicz i wtedy młody Przemysław Babiasz na stanowisko, gdzie miałem okazję po moim zwycięstwie na Halowych Mistrzostwach Świata miałem okazję skomentować rywalizację sztafet z nimi. To był, to był taki pierwszy epizod. Później już po zakończeniu kariery sportowej jeździłem, pracowałem w studiu. Byłem w tym studiu z Przemkiem Babiarzem, z Maćkiem Kurzajewskim wielokrotnie. Później usiadłem za mikrofonem u boku Marka Wika u boku oczywiście Włodzimierza Szaranowicza, no i od bardzo długiego czasu pracuję z Przemkiem Babiarzem. Mhm. E, to już długa historia. Wiesz co, ja uwielbiam lekko, uwielbiam o niej opowiadać, rozumiem lekko atletykę, z racji tego, że byłem dziesięcioboistą, to właściwie mam mniejsze bądź większe pojęcie na temat tego, co dzieje się w każdej technice. I lubię o tym opowiadać. No oczywiście są imprezy, gdzie tego czasu na opowiadanie jest więcej, bo jak mamy transmisję z mitingów, gdzie troszkę więcej czasu jest na opowiadanie, to można skupić się na tym, żeby widzowi wytłumaczyć, co należy zrobić, żeby dalej skoczyć, dalej pchnąć, szybciej pobiec. A czasami te relacje są szybkie, dynamiczne, więc wtedy należy skupić się na przekazaniu emocji. A ja przyznam się szczerze, że pomimo tego, że robię to od wielu lat, to wciąż... Obserwując zmagania lekkoatletów jestem rozemocjonowany uh -huh. i przeżywam to i, i mam czasem wrażenie, że po prostu jestem na bieżni i, i startuję z nimi. Ale twoi współkomentujący też są rozemocjonowani. Bardzo często to się babierzowi zdarza i Szaranowiczowi też się zdarzało. E, tak, tak. Mamy, mamy różny rodzaj oczywiście komentarza. Tak, tak. Są, są komentatorzy spokojniejsi, uh -huh. są bardziej dynamiczni, emocjonalni. Ale taki też komentarz powinien moim zdaniem być. Trochę trzeba te emocje przekazać. Oczywiście najlepiej je przekazywać wtedy, jak wszystko dobrze idzie, jak są medale, no jak tak. są sukcesy, bo to wtedy taki Ziemniej. sukces niesie. Jakich nie ma, no to oczywiście nie ma się czym specjalnie emocjonować i, i wtedy jest trudniej. Ale tak jak mówiłem, taki jest sport i... On, mam wrażenie, że w każdej odsłonie ma, ma wiele, wiele zalet. No miałeś niesamowitych nauczycieli. No, Włodzimierz Szaranowicz, Przemysław Babiarz to jest pierwsza liga zdecydowanie komentatorów, I zwłaszcza lekko lekkoatletycznych. Oczywiście, że tak. To, to moim zdaniem, zresztą nie tylko moim, to są wybitne postaci, mhm. jeżeli chodzi o komentarz sportowy. Ja pamiętam takie swoje pierwsze spotkanie z Bogdanem Tomaszewskim. To było bardzo dawno temu. Byłem wysłany na takie krótkie szkolenie. Nie pamiętam, 20 lat temu, 25 może. I Bogdan Tomaszewski... Musiałem ja się zapytać, czy były jakieś szkolenia? Y, y, wiesz to było takie krótkie spotkanie. Mhm. Y, o, o, oczywiście też gdzieś tam jakąś akademię telewizyjną, ale nie pamiętam też kiedy musiałem zaliczyć, bo, bo to inaczej nie można było wówczas wyjść, y, y, czy w ogóle usiąść za mikrofonem. Teraz tego nie ma. Y, ale podszedł do mnie wtedy Bogdan Tomaszewski i pamiętam y, jak powiedział, że za mikrofonem trzeba być sobą. Nie można grać, bo za długo nie jesteśmy w stanie po prostu grać. I jeżeli będziemy za mikrofonem sobą i komuś to się będzie podobało, to to jest pierwszy krok do tego, że można w życiu w tym zawodzie coś zrobić dobrze. I przyznam się szczerze, że to te słowa jakoś pamiętam i one dla mnie dużo znaczą, dlatego że ja staram się mówić to, co czuję, to, co widzę. I jeżeli to się podoba to znaczy, że to jest dobry kierunek. Ja nie muszę za mikrofonem udawać. Ja jestem lekkoatletą, urodziłem się lekkoatletą, umrę pewnie lekkoatletą i dlatego jest mi o lekkiej łatwo mówić. Myślę, że znam jej bolączki, znam jej zalety. Lekkoatletyka dla mnie to jest sport pierwszego wyboru. No, dziecko zaczyna chodzić, potem biegnie, rzuca zabawkami, podskakuje. To są wszystkie najprostsze formy ruchu. Mhm. I, dlatego, I dlatego po prostu to jest królowa sportu. Dokładnie tak, królowa sportu. Jesteś też szefem Polskiego Związku Leki Atletyki, czyli szefem tych zawodników, których zmagania komentujesz w tych zawodach. Czy to ma jakiś wpływ na ciebie? Wiesz co, ja nigdy nie, nie postrzegałem tego, że ja jestem czyimś szefem. Będąc, to, to jest taki stereotyp, że będąc na czele związku, to się jest szefem zawodników. Ja myślę, że będąc na czele związku się jest opiekunem tych zawodników. O nich należy dbać. Trzeba robić wszystko, żeby oni mieli łatwiejszą drogę do sukcesu. To jest chyba rola, podstawowa rola prezesa związku. Oczywiście ja przed tym, zanim zgłosiłem swoją kandydaturę do tego, aby zostać prezesem Polskiego Związku Lekkiatetyk, to ja miałem mnóstwo pytań. No dobrze, a co z komentarzem? Dostałem na swoim Messengerze, bo tam można napisać, jak się kogoś znajdzie, mnóstwo informacji. Panie Sebastianie, czy pan zrezygnuje z komentowania? Takie pytania też oczywiście dostawałem od dziennikarzy. Odpowiadałem, że jeżeli tylko czas mi pozwoli, to z tego nie zrezygnuję. I też wiele osób mnie pyta, czy będąc prezesem związku, można komentować wydarzenia sportowe. I też odpowiadam, że ja na antenie nie oceniam. Zresztą lekką jest prosto ocenić, bo jest wymierna. Więc albo ktoś skoczył daleko, albo skoczył blisko, albo pobiegł szybko, albo pobiegł wolno. Mhm. Można pokusić się o znalezienie przyczyn tego stanu rzeczy i staram się to robić. I niezależnie od tego, czy robię to jako komentator, czy jako prezes, to staram się mówić o tym, o tym uczciwie. Zresztą trudno, myślę, fałszować rzeczywistość w lekkiej atletyce, która jest sportem wymiernym, gdzie się zdobywa albo pięć medali, albo osiem, gdzie się ma tyle osób w finale, albo tyle, gdzie zawodnicy albo uzyskali rekordy życiowe, albo nie. Ona jest w swoim wymiarze, ona lekkoatletyka, jest właśnie dzięki temu bardzo przejrzysta, taka uczciwa po prostu. Bo w grach już są zupełnie inne elementy. Ostatnio rozegraliśmy świetny mecz ze Szwedami, mhm. przegraliśmy, ale myślę, że każdy, który oglądał to spotkanie miał podobne wrażenie, że polska reprezentacja była lepsza. W grach czasami tak bywa, że trzeba mieć trochę szczęścia. Naszym piłkarzom akurat tego szczęścia w tym dniu zabrakło, ale tutaj ta ocena zawsze może być subiektywna, natomiast w lekkiej nie ma wyboru. Mhm. Albo jest 10.00 na 100 metrów, albo 10.40. Czas robi swoje. Było ci łatwiej wejść w buty prezesa po tym, jak byłeś wiceprezesem przez długie lata? Na pewno tak. No bo znam związek, bo pracowałem w nim od wielu lat, bo odpowiadałem przede wszystkim za współpracę ze, ze sponsorami, z partnerami, za finanse Polskiego Związku Lekiej Atletyki, bo byłem zawodnikiem. Myślę, to też jest ważne. Zresztą ja mam teraz taki zarząd, który, który jest zarządem mocno sportowym, bo mam Marka Plawgo, mam Monikę Pyrek, mam Tomek Gośkę Chłopkowalik, Majewski. Tomka Majewskiego, jest Krzysztof Wolszczyński, organizator największych imprez w Polsce, wcześniej trener lekkiej atletyki, Jacek Markowski, trener lekkiej atletyki. Zresztą mi Krzysiek, Jacek, Tomek, yy, Marek, to też prezesi okręgowych związków. I ja mam wrażenie, że to jest yy, dobra sytuacja, bo po pierwsze są to osoby bardzo kompetentne, są, są to osoby, które znają sport, bo same go uprawiały. Są to osoby, które już dzisiaj pracują w roli działaczy od, od wielu lat. I wiesz co, trochę myślę, że dzięki temu, że jest taki ten zarząd, to my burzymy taką, e, taki stereotyp, że że w polskich związkach to pracują leśne dziadki. Ja się nie do końca z tym zgadzam. Nie mam brzucha i większość członków mojego zarządu go nie ma. Ale dziadkiem jesteś. Dziadkiem <laughs> jestem. Natomiast wiesz co, to zawsze będąc w zarządzie, czy będąc prezesem, to jest się narażonym na krytykę. Bo to są takie łatwe do krytyki źródła. Czyli mhm. bardzo łatwo jest przywalić prezesowi, że zawodnikom się nie udało na zawodach. No, no jaki prezes ma na to wpływ? No Oczywiście ma istotny, jeżeli chodzi o zagwarantowanie i zabezpieczenie systemu szkolenia. To jest podstawowa zasada i podstawowa, obowiązek całego zarządu, żeby o to zadbać, żeby o zawodnika się zatroszczyć, żeby, żeby się nim zaopiekować. Oczywiście wszystko w ramach możliwości, natomiast później już wszystko w rękach samego zawodnika ale też myślę, że trudno znaleźć czasami przyczyny poraże. Kończą się kariery, kończy się czasami prąd, mówiąc kolokwialnie. Mm -hmm. Każdy sportowiec chce, aby ta kariera trwała jak najdłużej, ale sport jest w tych obszarach po prostu bezwzględny, bezlitosny. Mija określony wiek, mija określony czas i już niezależnie od tego, co by się zrobiło, to się rekordu życiowego nie poprawi. I to są trudne momenty. To też trzeba je, je wyczuć, trzeba umiejętnie z zawodnikami rozmawiać, żeby przekonywać ich, że dalsza kariera może już nie do końca ma sens, może trzeba się zastanowić nad inną ścieżką i to są oczywiście trudne czasy, trudne momenty, niemniej jednak ja myślę, że mamy taki, taki teraz czas w Polsce, że zawodnicy, bo mamy przyszli i Jędrzeczak, i Sebe Świderskiego, i Adama Małysza, i Lecha Blanika. Jest mnóstwo y, byłych zawodników, którzy dzisiaj sterują y, polskimi związkami. I to są y, ludzie, którzy mają doświadczenie i w zarządzaniu, i, i mają sporo kompetencji, i są w, y, odpowiednio wykształceni i do tego wszystkiego jeszcze po prostu znają sport. Więc myślę, że wiedzą, czego im brakowało i są w stanie te wszystkie jakieś minusy uzupełniać, zadbać o to, żeby po prostu było jak należy. Widzę taką dbałość u Ciebie o sport polski i o taką miłość do lekkiej atletyki, ale wyobrażasz sobie, że nie zatrzymujesz się na Polskim Związku Lekkiej Atletyki, tylko wyfruwasz gdzieś za granicę do międzynarodowych struktur? Wiesz co, kiedyś jakby mnie ktoś o to zapytał, bym powiedział, że, że tego nie chcę. Z wielu powodów. Też wspomniałeś przed chwilą, jestem dziadkiem, mam, mam żonę, mam rodzinę, mam córkę, syna, i mam szalenie mało czasu na to, żeby, żeby to wykorzystać. Słuchałem taki krótki wywiad, ten Ramagiery ostatnio, świętej mm. pamięci, którego zapytano, co by chciał zrobić, jakby chciał spełnić swoje marzenia i, i, i sam odpowiedział, że no, pewnie chcielibyście usłyszeć, że chciałbym być, nie wiem, trenerem Realu, Madryt albo Barcelony. A on powiedział, że chciałby w 20 lat w spokoju być dziadkiem. <laughs> I po Piękne. słuchaniu tego, gdzieś tam człowiek zaczyna się zastanawiać, co w życiu jest najważniejsze, w którym kierunku to życie powinno, powinno iść, gdzie kończy się pewien etap, a pewien rozpoczyna, gdzie znaleźć tą równowagę, ten taki balans. I każdy kolejny krok w kierunku, tak jak pytasz, międzynarodowych struktur czy czy, czy jakiejś jakieś innej kolejnej aktywności. To są kolejne, nie wiem, minuty, godziny, dnie, tygodnie, które należałoby poświęcić, żeby tam być nie tylko dla wizytówki. Ja uważam, że dzisiaj, jeżeli chcemy w jakąś strukturę wejść, to po pierwsze powinniśmy mieć pomysł nie na siebie w tej strukturze, tylko na tą strukturę. Co my moglibyśmy zrobić, żeby, żeby się zmieniło, żeby było trochę po naszemu a nie tylko po to, żeby tam się dostać. I to oczywiście brzmi, brzmi może trochę górnolotnie. Mhm. Natomiast miałem rozmowy z prezydentem Europejskiej Federacji i teraz z Sebastianem Koł i z panią Ximena Restrepo, która jest jego zastępczynią i taką kandydatką na kolejną prezeskę Światowej Federacji Lekkiej Atletyki. Izraulem Chapado, takim reprezentantem Europy, który będzie prawdopodobnie też kandydatem na prezesa Światowej Federacji Lekkiej Atletyki, czy bym nie rozważył, czybym się nie zastanowił. E, I gdzieś tam oczywiście jakaś się lampka zapala, ale z drugiej strony jednak mimo wszystko chciałbym znaleźć czas na to, żeby gdzieś usiąść w spokoju, żeby nie wiem, mój franek wskoczył mi na kolana i tak dalej. Więc to są czy Antek Mały. To są takie chwile, które są piękne, o których człowiek nie myśli, ale to ucieka po prostu, bo jak, nie wiem, jadę do mojej córki, która na szczęście mieszka bardzo blisko mnie i patrzę na mojego wnuka Franka, który za chwilę pójdzie do szkoły, no to, to nawet nie wiem, kiedy ten czas minął. I to są jednak chwile, których już nigdy nie, nie odtworzymy. Zresztą Często jak słucham podcastów, czy oglądam wywiady z wieloma osobami, które mają już wielką swoją karierę, nie wiem, za sobą, albo jeszcze są w trakcie jej trwania. Jak pyta dziennikarz, czy dziennikarka, czego najbardziej żałują, to właśnie mówią, że tego czasu, który uciekł, którego już nie można, nie można cofnąć. I ja przyznam się szczerze, że mam czasami takie chwile, że dostrzegam, zauważam to, że... Po prostu w życiu zaczyna mi dużo rzeczy uciekać, mam sporo aktywności, a doba ma tylko 24 godziny. Sebastian Chmara, bardzo dziękuję, był Państwa i moim gościem w magazynie Ludzie. Dziękuję jeszcze raz, były wieloboista lekkoatletyczny prezes Polskiego Związku Lekki Atletyki i świetny rozmówca, jak Państwo słyszeli. Dobranoc. Ludzie. To była powtórka programu Nic Straconego.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 Let's go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 Ja.